Białostockiej Archikatedry, gdzie Mszy Świętej Pasterskiej przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Guzdek. Przetransmitujemy dzięki uprzejmości archidiocezji Białostockiej i strony archibial.pl Wśród nocnej ciszy Głos się rozchodzi Wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi Czem prędzej się po Betlejem pospieszajcie przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki sobie. jako Jakoboglucześ mu dali, a witając zawinił z wielkiej radości. Pobożenie nasze w imieniu Pana. Boże nasz Ojcze, Ty tak bardzo umiłowałeś ludzi, że posłałeś Jezusa, swojego jednorodzonego Syna, który narodził się z Marii Panny, aby nas zbawić i doprowadzić do Ciebie. Spraw swoim błogosławieństwem, aby ta figura Jezusa, który jest wśród nas, była dla nas znakiem Jego obecności i Twojej miłości. Dobry Ojcze, udziel swojego błogosławieństwa także nam, naszym rodzinom, krewnym i przyjaciołom. Otwórz nasze serca, abyśmy potrafili przyjmować Jezusa z radością, czynić zawsze to, co On nam poleca i dostrzegać Go we wszystkich, którzy potrzebują naszej miłości. Prosimy Cię o to w imię Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który przychodzi, aby obdarzyć świat pokojem, który żyje i króluje na wieki wieków. Ach, witaj, Zbawco, zdawno ty święcy lat wyglądali. na Ciebie króle prorocy czekali a Tyś tej nocy nam się objawił i my